Warszawski tłumaczył prasie, że nastręczają się w tym względzie trudności z zakresu prawa międzynarodowego. Nie wyjaśnił on, jakie to prawo pozwalało na delegację ukraińską, a nie pozwalało na polską. Dyplomata Warszawski potem pisał, telegrafował do Berlina. Szukał zetknięcia osobistego z delegatami niemieckimi. Łapał ich w pociągach, które ich wiozły do Brześcia. Wszystkie te rozpaczliwe wysiłki były próżne. Niemcy spokojnie, z zimną krwią, zażynali, jakim się zdawało Polskę. Jednocześnie bez ceremonii, wystawiając na pośmiewisko tych Polaków, którzy w ich ręce złożyli losy swej ojczyzny a którym w nagrodę za to dano puste tytuły i pozwolono przez pewien czas imaginować sobie, że są mężami stanu. Pokój Brzeski był ukoronowaniem polityki, która związała losy Polski z Austrią i z Niemcami, która się nazywała aktywistyczną, a której aktywność wyraziła się ostatecznie w roli barana na rzeź prowadzonego. Składany był na ofiarę Bogu Niemieckiemu, więc mu pozłocono rogi. Dopiero wówczas rozmaici wytrawni politycy spostrzegli, że ich Austria i Prusy zdradziły. Dowiedzieli się tego, co najprostszym ludziom było wiadome już od roku 1772 jak grad posypały się protesty, pomimo wszakże, że Niemcy i Austriacy zeskamotowali królestwu gubernię hełmską, która u naszych austrofilów i aktywistów figurowała jako jeden z głównych punktów oskarżenia przeciw Rosji. Pozostali oni na stanowiskach, które otrzymali z rąk państw centralnych i nie przestali pracować dla Niemiec przeciw mocarstwom sprzymierzonym. Pokój z Ukrainą został podpisany 9 lutego 1918 roku. Był on dla Niemiec pilniejszy niż pokój z sowiecką Rosją. Ten podpisano dopiero 3 marca, również w Brześciu Litewskim. Losy wojny, a z nimi losy Polski, rozgrywały się od tej chwili już tylko na polach Francji. Rozdział szósty. Akcja polityczna Komitetu Narodowego. Na koniec grudnia 1917 roku była zapowiedziana konferencja międzysojusznicza z udziałem Stanów Zjednoczonych dla porozumienia się co do celów wojny i planu dalszego jej prowadzenia. Był to ważny moment w polityce wojennej państw sprzymierzonych mógł być decydujący. Po raz pierwszy Ameryka miała wziąć udział w Radzie Mocarstw Wojujących Przeciw Niemcom. Jej prezydent Wilson i premier angielski Lloyd George byli ludźmi, na których zwracały się wszystkie oczy. Wilsona ani nikogo z jego otoczenia wówczas nie znałem, gdyż dopiero jesienią 1918 roku odwiedziłem Amerykę. Nie zetknąłem się też do owego czasu osobiście z Lloyd Georgeem. Byłem w bliskich stosunkach z paru jego przyjaciółmi. Chcieli oni doprowadzić do mojej z nim rozmowy, ale to im się nie udawało. Widocznie premier angielski nie życzył sobie jej. Natomiast dochodziłem mię wieści, że się niechętnie o mnie wyraża. Nie żywiłem do niego zaufania, wiedząc kim jest otoczony i jakim ulega wpływom. To, co mu wiedział wówczas, potwierdziło się później całkowicie. Na konferencji pokojowej mieliśmy w nim niezmordowanego wroga naszej sprawy. O tym, jak życzliwi naszej sprawie Anglicy zapatrywali się na źródła jego polityki względem Polski, świadczy rozmowa, jaką miałem w roku 1919 z człowiekiem bardzo poważnym, zajmującym w Anglii wysokie stanowisko oficjalne. Niech pan mi powie, zapytałem go. Dlaczego na tej konferencji, w każdej niemal sprawie, w której wchodzą w grę nasze najżywotniejsze interesy, od której cała nasza przyszłość zależy, mamy Anglię przeciw sobie? To nie Anglia, odpowiedział, to Lloyd George. No ale cóż może mieć Lloyd George przeciw Polsce? Przecież on jej wcale nie zna. Nigdy z nią do czynienia nie miał. A przy swojej znajomości geografii może nawet o niej przed wojną nie słyszał. To wpływ otoczenia. Ale cóż to za otoczenie? Tak nienawistne dla Polski, nienawistnie usposobione. Kto to może być? Mój Anglik zamilkł na chwilę, wreszcie rzucił jedno słowo. Żydzi. Człowiek ten Anglikiem był z krwi i kości, do ojczyzny swej gorąco przywiązanym i wiernie jej służącym. Widziałem, że mu przykrość sprawiło to, co powiedział, ale był zbyt uczciwy, żeby naprawdę w tym wypadku zamilczeć. Zresztą nie mówił mi nic nowego, potwierdzał to, co od dawna już wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy również o wpływach żydowskich w Ameryce i dostępie, jaki Żydzi mieli do Wilsona. Łatwo było przewidzieć, że wpływy te będą działały przede wszystkim w dwóch kierunkach – przeciw Polsce i na korzyść Austrii. Obawialiśmy się, żeby na zbliżającej się konferencji międzysojuszniczej nie zapadły decyzje, które by wykoleiły a przynajmniej poważnie utrudniły dalszy rozwój sprawy polskiej. Żeby zwłaszcza nie zaangażowano się w kierunku ratowania monarchii habsburskiej, co by ułatwiło Niemcom ziszczenie ich planów, a nam zagrodziło drogę do istotnej niepodległości. Chcieliśmy też zrobić próbę dostania się na te konferencje, z tym tylko, żeby nas tam wysłuchano w sprawie położenia w środkowej Europie. Widoki na to były więcej niż słabe, bo kierownicy polityki wielkich mocarstw konsekwentnie nie dopuszczali do swych narad nikogo, nawet z głosem doradczym. Najmocniej zaś upierali się przy tej wyłączności ci, co najmniej wiedzieli o położeniu politycznym w Europie. Przecież Lloyd George później, na konferencji pokojowej, przeprowadził utworzenie Rady Najwyższej, w której byli nieobecni nawet ministrowie spraw zagranicznych mocarstw dyskutujących pokój. Nie chcąc czekać biernie, aż zło się stanie, postanowiliśmy zrobić to, co było w naszej mocy, ażeby do niego nie dopuścić. Poza przedstawieniami, któreśmy robili w rozmowach z kierownikami politycznymi mocarstw, Komitet Narodowy przesłał w połowie listopada 1917 roku rządom państw zachodnich memorandum w sprawie środków walki politycznej z Niemcami, w szczególności w kwestii polskiej i austriackiej. W piśmie tym wskazano, że dwa niepowodzenia, których doznali ostatnimi czasy sprzymierzeńcy, mianowicie rozkład Rosji i klęska na froncie włoskim, były wynikiem wytężonej akcji politycznej Niemców popierających bolszewizm w Rosji i szerzących propagandę pacyfistyczną we Włoszech. Wielkie niebezpieczeństwo wynika stąd, że akcji tej alianci nic ze swej strony nie przeciwstawiają, żadnej ofensywy politycznej nie prowadzą, w słabe punkty państw centralnych nie uderzają. Tymczasem dla ofensywy takiej istnieje szerokie pole. Najsłabszymi punktami państw centralnych, w które nie zwlekając należy uderzyć, są kwestia polska i kwestia narodowości w państwie austro-węgierskim. W tej dziedzinie można wytworzyć dla państw centralnych trudności nie do przezwyciężenia, a to przez danie zachęty do walki z nimi zarówno Polakom, jak ludom monarchii habsburskiej. W tym celu Komitet Narodowy Polski proponuje żeby Wielka Brytania, Francja, Włochy i Stany Zjednoczone zawarły z sobą umowę, której treść byłaby ogłoszona, a która by włączyła do celów wojny. Po pierwsze, odbudowanie niezawisłego państwa polskiego, obejmującego ziemie polskie, które sprzed wojny należały do Rosji, Niemiec i Austrii, posiadającego polską część Śląska, i część Wybrzeża Bałtyckiego z ujściem Wisły i Niemna, mającego wreszcie dostateczny obszar i liczbę ludności, ażeby mogło stać się skutecznym czynnikiem równowagi europejskiej. Oraz, po drugie, wyzwolenie ludów Austro-Węgier, włączenie ziem polskich, włoskich, serbsko-chorwackich i rumuńskich do państw, do których należą przez swą narodowość i utworzenie, Niezawisłego państwa czeskiego, obejmującego Czechy, Morawy, czeską część Śląska, wreszcie północną część Węgier, zaludnioną przez Słowaków. W razie gdyby na zbliżającej się konferencji międzysojuszniczej te sprawy miały być przedmiotem dyskusji, Komitet Narodowy Polski chętnie by służył dodatkowymi informacjami przez swego delegata. Po rozesłaniu tego pisma, Dowiedzieliśmy się wkrótce, że wprawiło ono w gniew angielskiego premiera. Nie szło ono po linii polityki Lloyd George'a. Niebawem przyszło ostrzeżenie i z Ameryki. Dnia 4 grudnia 1917 roku, przy otwarciu sesji Kongresu Stanów Zjednoczonych, prezydent Wilson wygłosił mowę, w której zaproponował wypowiedzenie wojny Austro-Węgrom. W tej mowie potwierdził on swoje poprzednio ogłoszone zasady przyszłego pokoju i położył nacisk na potrzebę posiadania przez każde państwo pewnego i nieskrępowanego dostępu do morza. Myślałem, dodał i myślę teraz nie tylko o mniejszych i słabszych narodach, które potrzebują naszego poparcia, ale także o narodach wielkich i potężnych i o naszym obecnym przeciwniku, zarówno jak o tych, z którymi dziś jesteśmy stowarzyszeni w wojnie. Myślałem i myślę obecnie między innymi o samych Austro-Węgrach, zarówno jak o Serbii i o Polsce. Mieliśmy pożądane przez nas wypowiedzenie wojny Austro-Węgrom przez Stany Zjednoczone. Mieliśmy ponowne zapewnienie poparcia w osiągnięciu pewnego i nieskrępowanego dostępu do morza. Jak ten dostęp był rozumiany, okaże się później. Ale usłyszeliśmy także zapowiedź obrony dostępu do morza Austro-Węgier, pojętych jako państwo wielkie i potężne. Mowa ta poważnie nas zaniepokoiła. Nie wątpiliśmy o pierwszorzędnej roli, jaką odegrają Stany Zjednoczone, a w szczególności ich prezydent, przy zawieraniu pokoju. Z mowy jego wynikało, że nie myśli on o likwidacji Austro-Węgier, że widzi je nadal jako państwo wielkie i potężne, nieodcięte od Adriatyku. Jako przedstawiciel Stanów Zjednoczonych przybył na konferencję międzysojuszniczą pułkownik House, przyjaciel i doradca Wilsona. Skoro tylko stanął on w Paryżu, zwróciłem się do niego z prośbą o dłuższą rozmowę, w celu wyjaśnienia mu naszego poglądu na położenie polityczne i na cele wojny. Nazajutrz potem na wczesną godzinę rano miałem już wyznaczone przyjęcie u pułkownika Hausa. Udałem się do hotelu Crion, gdzie przedstawiciel Ameryki zajmował obszerny apartament na pierwszym piętrze. Na drugim piętrze tuż nad nim stał Lloyd George. W przedpokoju Hausa zastałem kilkunastu ludzi, przeważnie w uniformach wojskowych amerykańskich i angielskich, odkomenderowanych widocznie do jego osoby. Zameldowano mnie i House natychmiast mnie przyjął. Przywitał mnie bardzo życzliwie i nie tracąc czasu weszliśmy od razu in medias res, czyli do sedna sprawy. Nie upłynęły bodaj dwie minuty, kiedy usłyszeliśmy pukanie do drzwi. Na Kamen gospodarza drzwi się otworzyły i ukazał się w nich Lloyd George. — Pułkowniku House — rzekł tonem zaoferowanym, muszę natychmiast odbyć z panem konferencję w bardzo pilnej sprawie. House, nieco zdziwiony, wskazał mu fotel w przeciwnym rogu dużego salonu. — To niech pan chwilę poczeka — rzekł. — Ja dokończę rozmowę z panem Dmowskim — do mnie zaś się zwrócił. Bardzo pana przepraszam, ale prawdopodobnie nie będziemy już mieli czasu zobaczyć się przed rozpoczęciem konferencji, więc musimy dokończyć naszej rozmowy teraz. W tych warunkach dałem mu tylko krótkie resume tego, z czym przyszedłem. Pożegnałem się i zostawiłem ich samych. Potem poinformowano mnie, że w przedpokoju przedstawiciela Ameryki znajdował się jeden z przybocznych ludzi Lloyd George'a. Skoro tylko wszedłem do gabinetu Hausa tamten pobiegł na górę do swego szefa z wiadomością i Lloyd George natychmiast się zjawił, żeby naszej rozmowie przeszkodzić w sposób dość bezceremonialny. Później dowiedziałem się poufnie, o co chodziło. Właśnie w przeddzień konferencji Lloyd George wysłał do Genewy generała Smatza na rozmowę z Austriakami. Bojąc się zaś, żeby nie usposobił pułkownika Hausa przeciw wszelkim planom ratowania Austrii, postanowił nie dopuścić do dłuższej między nami rozmowy przed zebraniem się konferencji międzysojuszniczej. Nie można było odmówić premierowi angielskiemu, że jest propozycji Tenax trzymający się planu i że ma rzadkie bogactwo metod działania. Konferencja międzysojusznicza w roku 1917 nie przyniosła żadnych zmian zasadniczych w sprawach bliżej nas obchodzących. Zamiary Lloyd George'a w stosunku do Austrii spełzły na niczym, ale i w sprawach Polski nie zrobiono żadnego poważnego kroku naprzód. Mieliśmy wówczas deklarację we francuskiej Izbie Deputowanych, zrobioną 27 grudnia 1917 roku przez ministra spraw zagranicznych piszona niezawodnie w celu uspokojenia nas i opinii francuskiej interesującej się sprawą polską. Wspomniawszy o Polsce, pisząc powiedział Nie oddzielamy jej sprawy od swojej. Utrzymujemy w całości zobowiązania względem niej powzięte. Chcemy Polski jednej, niepodległej, niepodzielnej, z wszelkimi gwarancjami swobodnego rozwoju politycznego, gospodarczego, militarnego i z wszelkimi konsekwencjami, jakie stąd mogą wyniknąć. Te słowa... Mające odcień polemiki z kimś mogły być dla nas, gdybyśmy tego potrzebowali, wskazówką, że w obozie sprzymierzeńców nie panuje jedność poglądów na przyszłe państwo polskie. Na dalsze dowody w tym względzie nie trzeba było długo czekać. 5 stycznia 1918 roku Lloyd George w mowie przedstawiającej delegatom Trade Unions położenie międzynarodowe i cele wojny powiedział m.in. Sądzimy, iż niepodległa Polska obejmująca wszystkie rdzenne polskie żywioły, które chcą wejść w jej skład, stanowi pilną konieczność dla trwałości bytu Europy Zachodniej. Niebawem, 8 stycznia, ukazał się słynny program pokojowy Wilsona w czternastu punktach. Punkt 13 brzmiał Powinno być ustanowione niepodległe państwo polskie, które winno obejmować ziemię zamieszkane przez bezsprzecznie polską ludność, mieć zapewniony wolny i bezpieczny dostęp do morza, a którego niezawisłość polityczna, gospodarcza oraz całość terytorialna winna być zagwarantowana paktem międzynarodowym. Z powyższych oświadczeń wynikało, że pomiędzy sprzymierzeńcami, łącznie z Ameryką, nie było różnicy zdań co do potrzeby ustanowienia państwa polskiego, że było ono celem wojny dla wszystkich. Natomiast widzimy, że nie doszli oni do porozumienia co do tego, jakie to ma być państwo. Duża odległość dzieli Polskę Piszona ze swobodnym rozwojem militarnym od Polski Wilsona z terytorium zagwarantowanym przez Pakt Międzynarodowy. Polskę rozwijającą się o własnych siłach od Polski istniejącej pod opieką mocarstw. Mnie przede wszystkim uderzyło zjawienie się po raz pierwszy w oświadczeniach Lloyd George'a i Wilsona określeń Rdzennie Polska. Bezsprzecznie Polska. W zastosowaniu do ludności, która ma stanowić przyszłe państwo polskie. Położenie nacisku na rdzennie i bezsprzeczność było wyraźnym przeciwstawieniem się naszemu programowi, wychodzącemu z założenia, że obszar narodowy Polski jest znacznie większy od etnograficznego i że państwo polskie, jeżeli ma być istotnie niezawisłe, musi granicami swymi w różnych kierunkach znacznie sięgać poza Obszar etnograficzny Znamienny był również dodatek w mowie Lloyd'a Georgia: Who desire to form part of it Będący niejako zapowiedzią plebiscytów Te dwa mające wspólny sens I jednocześnie zrobione zastrzeżenia Co do terytorium przyszłej Polski Musiały być podyktowane z jednego źródła Źródłem tym mogły być tylko Niemcy. Leżały one, to znaczy zastrzeżenia, w interesie zabezpieczenia ich panowania w środkowej Europie. A mogły się dostać do urzędowych oświadczeń dwóch mocarstw strony przeciwnej tylko przez silne w nich wpływy żydowskie. Mające łatwy dostęp zarówno do Lloyd George'a, jak i do Wilsona. Wpływy te wypowiadały tą drogą walkę naszemu programowi państwa polskiego. Walki tej nie można było przegrać. Dla wygrania zaś jej trzeba było mieć po swojej stronie siły i wpływy, które by nad tamtymi górę wzięły. Ocena sytuacji przedstawiała się w ogólnych zarysach w sposób następujący. Przede wszystkim możemy liczyć na Francję, w której interesie leży odbudowanie Polski samoistnej i czynnej na terenie międzynarodowym, a nie Polski słabej, biernej, będącej pod nóżkiem Niemiec. Co prawda i we Francji istniały nieprzyjazne nam wpływy wyrażające się w intrygach przeciw Komitetowi Narodowemu w sprawie armii polskiej, w wystąpieniach przeciw niemu, a zwłaszcza przeciw mnie osobiście, nie tylko w prasie, ale i w parlamencie. Wpływy dające się na ogół sprowadzić również do żydowskich. Było sporo sekciarskiej względem nas niechęci. Byli ludzie, których umysły alians z Rosją tak ukształtował, że nie byli zdolni sprawy polskiej zrozumieć. Związani z dawną urzędową Rosją nie zdawali sobie sprawy z faktu, że panowanie nad Polską było najmocniejszym węzłem łączącym Rosję z Niemcami. Były wreszcie koła, często najlepszej woli, które z wyłuszczonych już poprzednio względów szukały sposobu uratowania Austrii, gdy dla nas rozbiór Austro-Węgier był postulatem istotnej niepodległości Polski. Z tymi wszystkimi czynnikami trzeba było walczyć, ale walka nie była beznadziejnie trudna wobec tego, że w sferach rządzących i rząd popierających mieliśmy coraz wyraźniejsze poparcie naszych dążeń. Wśród szerokiego ogółu francuskiego Obudziły się też stare sympatie polskie. Ze strony Włoch nie mieliśmy poważniejszych powodów do obaw. W kwestii austriackiej dążenia włoskie były zgodne z naszymi. Dla Polski istniały tam dawne sympatie w szerokich kołach społecznych, a wrogowie nasi na terenie międzynarodowym mniej pracowali we Włoszech, biorąc pod uwagę, że Włosi byli zaabsorbowani swoimi celami w tej wojnie. Dopiero po wojnie, głównie zaś zarządów rządów Nittiego, wpływy przeciwpolskie zaczęły we Włoszech silnie działać. Natomiast w Anglii, wobec potężnej pozycji, do jakiej doszedł Lloyd George, skutkiem położenia wewnętrznego w państwie, wobec pracujących dla Niemiec silnych wpływów żydowskich i sekciarskich, sytuacja dla nas stawała się niebezpieczna. Wprawdzie mieliśmy i tam wiele sympatii w społeczeństwie. Mieliśmy gorących przyjaciół naszej sprawy i to w obozie najpatriotyczniejszym i najmądrzejszym w rzeczach polityki międzynarodowej, w obozie konserwatywnym. Mieliśmy ludzi przekonanych, że odbudowanie silnej Polski jest niewątpliwym interesem Anglii. Nie było wszakże nadziei, żeby te przyjazne nam wpływy wzięły górę, gdy przyjdzie czas decyzji. Więcej można było liczyć na Amerykę. Tam wpływy żydowskie były silniejsze niż gdziekolwiek indziej, ale tam Polacy stanowili siłę, której politycy amerykańscy nie lekceważyli i która winna była w decyzjach o przyszłości Polski zaważyć. Do Ameryki też postanowiłem udać się przed końcem wojny, gdy tylko położenie w Europie pozwoli mi oddalić się na dłuższy czas. W Ameryce, pomimo usiłowań Paderewskiego, największą rzeczą, jaką mogliśmy w sprawie polskiej osiągnąć, był zacytowany trzynasty punkt w programie celów wojny Wilsona. Dalej sprawa nie posuwała się naprzód. Natomiast w kwestii austriackiej, Wilson wypowiedział się wkrótce w sposób świadczący o chęci uratowania Austro-Węgier przez osobny z nimi pokój. W Anglii, Foreign Office – w którego pracę Lloyd George jeszcze nie był tak silnie wkroczył, jak później. Podczas konferencji pokojowej zrobił parę kroków posuwających sprawę polską naprzód. 18 lutego 1918 roku przedstawiciel Komitetu Narodowego w Londynie, Sobański, został poinformowany z polecenia Belafura oficjalnym pismem, że przedstawiciel Anglii w Kijowie otrzymał polecenie oświadczenia, iż Anglia nie uznaje pokoju brzesko-litewskiego. Pismo kończyło się znamiennym ustępem. Komunikuję niniejszym panu, jako przedstawicielowi w Londynie Komitetu Narodowego Polskiego i mam polecenie poinformowania pana, że Wielka Brytania nie uzna żadnego pokoju dotyczącego Polski bez uprzedniego porozumienia się z tym krajem. Znając ostrożność polityki angielskiej w składaniu oświadczeń i dawaniu przyrzeczeń, tym więcej oceniliśmy powyższy krok Belafura, będący ważnym posunięciem naprzód naszej sprawy. Zaczęto nas traktować jako państwo, o którego interesach nie można bez niego postanawiać. 22 lutego Anglia uznała, że Polacy, dotychczasowi poddani niemieccy i austriaccy, Przebywający w jej granicach, o ile otrzymają legitymację Komitetu Narodowego, nie podlegają przepisom o poddanych państw nieprzyjacielskich. Legitymacją Komitetu przyznano wartość paszportów, nawet do podróży za granicę. Wreszcie Komitet pozyskał prawo poświadczania na aktach prawnych podpisów Polaków, posiadających jego legitymację. Tym sposobem Anglia I spośród mocarstw sprzymierzonych przyznała faktyczne znaczenie konsulatów niezawisłego państwa biurom opieki cywilnej Komitetu Narodowego. We Francji dużym krokiem naprzód była wspomniana już wyżej podpisana 20 marca umowa między mną jako prezesem Komitetu Narodowego a senatorem Daumerem, prezesem Komisji Wojsk Słowiańskich we Francji oraz generałem Arsinardem szefem misji wojskowej polsko-francuskiej, określająca uprawnienia komitetu w stosunku do Armii Polskiej we Francji. Osobnymi aktami za wykonanie tej umowy wziął odpowiedzialność rząd francuski i Komitet Narodowy Polski. Nie był to jeszcze ostateczny układ w sprawie armii, a żeby taki układ mógł być zawarty, trzeba było przedtem osiągnąć zbiorowe przez sprzymierzonych Oficjalne uznanie państwa polskiego jako celu wojny. Ku temu zwróciliśmy nasze wysiłki przed konferencją międzysojuszniczą mającą się odbyć w Wersalu w początku czerwca 1918 roku. Po ciężkiej dla sprzymierzonych wiośnie 1918 roku, kiedy na froncie zachodnim obawiano się wielkich powodzeń niemieckich, i kiedy rozmaitego typu defetyści zaczęli znowu nabierać śmiałości, położenie Sprzymierzonych nagle się poprawiło. Wiara w decydujące zwycięstwo Armii Sprzymierzonych, pozostających już teraz pod wspólnym dowództwem Fosza, zaczęła być ogólna. W tej atmosferze sprawa polska zaczęła się posuwać pewniej naprzód, a jednocześnie papiery Austrii zaczęły szybko spadać. Czesi, Jugosłowianie, Rumunii rozwinęli energiczną akcję w duchu swoich programów, prowadzących do rozbioru austro węgier Akcja ta miała ogromne znaczenie dla nas, bo posiadała często poparcie tych kół, które naszemu programowi nie sprzyjały. Współdziałaliśmy z nią w miarę naszej możności, jakkolwiek nie zawsze było to łatwe. Czerwcowa konferencja międzysojusznicza zbierała się w warunkach o wiele dla nas pomyślniejszych od grudniowej roku 1917. W opinii publicznej narodów zachodnich już panowała pewność zwycięstwa. On le aura. Już będziemy ich mieli. Dobierzemy się do nich. Słyszało się we Francji na każdym kroku. To poczucie wzmacniały instalacje wojenne Stanów Zjednoczonych, robione we Francji na niebywałą skalę i napływ wojsk amerykańskich. Politycy państw sprzymierzonych, przewidując niedaleki, a pomyślny koniec wojny, myśleli już coraz więcej o przyszłym pokoju i o nowej mapie Europy. Akcja ludów monarchii Habsburskiej, dążących do wyzwolenia się i do zjednoczenia narodowego, zrobiła ogromne postępy, uniemożliwiając coraz bardziej intrygi mające na celu uratowanie Austro-Węgier. W łonie rządu francuskiego kwestia austro-węgierska była już zdecydowana. Francja szła na rozbiór monarchii habsburskiej. Nasza pozycja poważnie się wzmocniła. Trzeba dodać, przede wszystkim dzięki konsekwentnemu i mądremu poparciu Francji. Kierownik francuskiej polityki zagranicznej Pichon i jego główny współpracownik De Marguerite byli obaj ludźmi głęboko rozumiejącymi sprawę polską i nieszczędzącymi wysiłków, by ją możliwie szybko naprzód posuwać. Armia polska we Francji, choć nie przekraczająca liczby 16 tysięcy ludzi, była już wojskiem w całym tego słowa znaczeniu. Częściej już brała udział w wojnie na zachodnim froncie. Faktycznie była ona armią Komitetu Narodowego. Polska była już stroną walczącą u boku sprzymierzonych, a Komitet Narodowy miał pozycję władzy politycznej rozporządzającej siłą zbrojną. Ten charakter komitetu uwydatniła Francja w uroczystości wręczenia sztandarów Wojsku Polskiemu. Miasta Paryż, Nancy, Verdun, Belfort ofiarowały sztandary dla pułków polskich. Pierwszy pułk, który szedł wiosną 1918 roku na pozycję, otrzymał sztandar wcześniej. Wręczyłem mu go wspólnie z generałem guru na froncie przy salwie dział nieprzyjacielskich. Później w Brienne słynnym ze szkoły wojskowej, w której się uczył Napoleon I, odbyła się wielka uroczystość wręczenia sztandarów całej armii. Merowie składali sztandary Komitetowi Narodowemu w moje ręce, ja zaś wręczałem je prezydentowi Rzeczypospolitej francuskiej, od którego otrzymywały je pułki. W tej uroczystości już istniało państwo polskie, jakkolwiek nie posiadało jeszcze swej władzy suwerennej. Ta była reprezentowana przez prezydenta Francji. Komitet występował jako tymczasowy rząd polski. Dziwny obraz stał przed myślami uczestników tej uroczystości. Polska w rękach nieprzyjaciela. Na jej części ustanowiona przez wrogów karykatura państwa polskiego. Z władzą suwerenną, armią, rządem wszystko fikcja, pomimo realnych danych do stworzenia istotnego państwa. Gdy tu, z dala od kraju, na obcej, choć przyjaznej ziemi, wyrastała naprawdę odbudowana Polska. Państwo polskie stawało się rzeczywistością. Dodać trzeba że nie było zakątka Polski, który by wówczas na polu pod Brien nie miał swego przedstawiciela. W tej niewielkiej armii znajdowała się cała Polska. 3 czerwca 1918 roku, zebrani na konferencji międzysojuszniczej w Wersalu, pierwsi ministrowie Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch postanowili ogłosić następujące oświadczenie. Punkt pierwszy. Utworzenie Polski Zjednoczonej i Niepodległej z dostępem do morza stanowi jeden z warunków pokoju trwałego i sprawiedliwego oraz przywrócenia panowania prawa w Europie. Punkt drugi. Sprzymierzeni przyjęli z zadowoleniem oświadczenie sekretarza stanu, pana Lansinga, że Stany Zjednoczone łączą się z tą myślą, wyrażając zarazem najżywszą sympatię dla aspiracji wolności tylekroć słusznie manifestowanych przez Czechosłowaków i Jugosłowian. W tej postaci, nie mającej, trzeba dodać, charakteru formalnego zobowiązania, alianci ogłosili swe porozumienie co do tego, że odbudowanie Polski jest celem wojny. Jeżeli to zrobili dopiero wtedy, kiedy już właściwie nie wątpili o swoim zwycięstwie, to nie można dziwić się tej ich ostrożności. Natomiast akt ten, zrobiony w takiej właśnie chwili, nie mógł być już przez nikogo uważany za manewr taktyczny. Gdy mnie nazajutrz przedstawiciel jednego z rządów sprzymierzonych zapytał, czy jestem zadowolony z takiej deklaracji, odpowiedziałem – jeżeli chodzi o Polskę, to tak, natomiast wolałbym, żeby Czechosłowacy i Jugosłowianie dostali więcej niż wyrazy sympatii. Widoczne było, że nie wszyscy sprzymierzeni chcą się jeszcze angażować w sprawie rozbioru Austro-Węgier. Słowa dotyczące Czechosłowaków i Jugosłowian były wywalczone przez Francję. Nadto drugi punkt oświadczenia tak był zredagowany, że nie można było wyrozumieć, czy przedstawiciel Ameryki godzi się tylko na Polskę, czy także bierze udział i w wyrazach sympatii dla dążeń ludów monarchii habsburskiej. Masaryk siedział w Stanach Zjednoczonych i pracował nad Wilsonem, z którym od dawnych czasów łączyły go stosunki. Widocznie Atoli wpływy panujące w Ameryce na rzecz Austrii miały niebyle jaką siłę. W każdym razie nawet te, brzmiące platonicznie wyrazy sympatii dla dążeń czechosłowackich i jugosłowiańskich, były ważnym krokiem naprzód w kwestii austriackiej, która dla nas miała tak wielkie znaczenie. Nawiasem wtrącę, że z powodu tego oświadczenia sprzymierzeńców o odbudowaniu Polski, ówczesny rząd polski w Warszawie ogłosił komunikat, w którym znalazły się następujące słowa – nie wdając się w rozważanie tej uchwały jako takiej, rząd polski nie może nie zwrócić uwagi na chwilę, w której ta uchwała doszła do skutku i na okoliczności, jakie temu towarzyszyły. Zanadto boleśnie przypomina ona nam chwilę, gdy dopiero po opuszczeniu Królestwa Polskiego przez wojska rosyjskie rząd carski zdecydował się przystąpić do urzeczywistnienia jednego z tych samych praw, o któreśmy się przez sto lat bezskutecznie dopominali. Trudno powiedzieć, co sobie myślał polityk, spod którego ręki wyszły te słowa. Oto fakt, że rząd polski w Warszawie miał nielepszy sens polityczny od swego stylu polskiego. Od czerwcowej deklaracji Polska zaczyna już oficjalnie występować w szeregu państw sprzymierzonych. 4 lipca roku 1918 podczas uroczystego obchodu amerykańskiego Independence Day w Paryżu urządzonego przez rząd francuski przy udziale wszystkich sprzymierzeńców. Flaga polska zawisła po raz pierwszy pośród flag państw sprzymierzonych. W dzień święta francuskiego 14 lipca odbyła się wielka parada wojsk sprzymierzonych w stolicy Francji. Wziął w niej udział batalion naszej piechoty. Pochód otwierał oddział francuski, a potem szli w alfabetycznym porządku Amerykanie, Anglicy, Belgowie, Grecy, Włosi, Polacy, Portugalczycy, Rumuni, Serbowie, Czechosłowacy. Ukazanie się oddziału polskiego, entuzjastycznie witanego przez zgromadzone tłumy okrzykami «Vive la Pologne! wywarło silne wrażenie. Na trybunie prezydenta Rzeczypospolitej w Aveni de Bois de Boulogne znajdował się rząd francuski i przedstawiciele państw sprzymierzonych. Gdy ukazał się oddział polski, Rosłe, barczyste chłopy, maszerujące znakomicie, z marsowym wyrazem na twarzach. Oficerowie zakazali żołnierzom uśmiechać się do publiczności. Rozległy się wyrazy podziwu. Składano im gorące powinszowania. Po przeglądzie jeden z wojskowych angielskich przyszedł do komitetu z wyrazami uznania i zapewnił mnie, że Anglicy i Polacy najlepiej się przedstawiali. Dodać trzeba, że Anglia wysłała na przegląd swoją gwardię. Udział wojska czechosłowackiego w paradzie świadczył o szybkim dojrzewaniu kwestii austriackiej do rozstrzygnięcia w pożądanym przez nas sensie. W tym samym dniu, po uroczystości wojskowej, zjawił się w biurze Komitetu Narodowego generał Haller, który w przeddzień przybył przez Murmań, to jest Murmańsk, do Paryża, przybył w sam czas, w chwili właśnie kiedy byliśmy w poszukiwaniu wojskowego, którego by można było mianować naczelnym wodzem Armii Polskiej. Rzecz ta stawała się pilna. Ciągle usiłowano buntować nam żołnierzy. Ciągle szła agitacja prowadzona głównie w imię Polski, utworzonej aktem 5 listopada w imię Legionów i ich twórcy Piłsudskiego. Starano się przekonać naszych żołnierzy, że nie są wojskiem polskim, że są czymś w rodzaju legii cudzoziemskiej w armii francuskiej. U żołnierzy, którym dokuczały nieco francuskie urządzenia, nieznajomość języka polskiego u pewnej liczby oficerów, a przede wszystkim francuski typ dyscypliny wojskowej, do której nie byli nawykli, ta propaganda spotykała często grunt podatny. Najlepszym na nią lekarstwem było mianowanie przez Komitet Narodowy Wodza Naczelnego Armii, ma się rozumieć Polaka Niestety nie mieliśmy na zachodzie żadnego odpowiedniego oficera Z trudnością znajdowaliśmy ludzi na dowódców pułków Wodzowie Armii Francuskiej tę potrzebę na równi z nami rozumieli Generał de Meistre, dowódca części frontu, na której walczyła Armia Generała Góru I w której znajdowało się Wojsko Polskie Podniósł, gdybym był w czerwcu u niego, że trzeba niezwłocznie dać naszemu wojsku wodza Polaka i namawiał mnie, żebym sam to stanowisko objął. Nie mogę się brać, odpowiedziałem do nieswoich rzeczy. Nie byłem nigdy wojskowym i na wojskowości się nie znam. Uśmiechnął się. Damy panu sztab dobrych oficerów francuskich i będzie pan lepszym generałem niż nie jeden z generałów w naszych armiach sprzymierzonych. To mnie nie przekonało, tym bardziej, że wobec zbliżającego się końca wojny trzeba było przede wszystkim przygotować politykę polską na konferencję pokojową, walkę o granice Polski. W tych warunkach Haller spadł nam jak z nieba, zwłaszcza, że od bitwy pod Kaniowym był już osobistością popularną. Nawiasem mówiąc, znajdował się on wśród publiczności przyglądającej się paradzie Armii Sprzymierzonych i przyznał, że po raz pierwszy widział Wojsko Polskie mające tak znakomity wygląd wojskowy. Bez długiej dyskusji zapadła w komitecie decyzja o mianowaniu Halera wodzem naczelnym Armii Polskiej. Jednocześnie zaczęliśmy z rządem francuskim dyskutować sprawę konwencji wojskowej. Konwencja ta została podpisana 28 września 1918 roku, już po moim wyjeździe do Ameryki. Pierwsze trzy jej artykuły brzmiały. Artykuł pierwszy. Siły zbrojne polskie, wszędzie, gdzie będą utworzone do walki po stronie sprzymierzeńców przeciw mocarstwom centralnym, tworzyć będą jedną, jedyną armię samoistną – sprzymierzoną i wojującą pod jednym, jedynym dowództwem polskim. Artykuł 2. Armia ta znajdować się będzie pod najwyższą władzą polityczną Komitetu Narodowego Polskiego, mającego swą siedzibę w Paryżu. Artykuł 3. Naczelny wódz Armii Polskiej będzie mianowany przez Komitet Narodowy Polski za zgodą rządu francuskiego. Ewentualnie i innych rządów sprzymierzonych Rychło potem Maurycy Zamojski Sprawujący przez czas mojego pobytu poza Europą Czynności prezesa Komitetu Narodowego Dokonał nominacji generała Józefa Halera Na wodza Naczelnego Armii Polskiej Najważniejsze cele, któreśmy sobie na zachodzie W swojej akcji podczas wojny postawili Zostały urzeczywistnione Zjednoczenie Polski i utworzenie państwa polskiego zostało przez sprzymierzeńców ogłoszone jako jeden z warunków pokoju. Polska już miała pozycję państwa sprzymierzonego. Państwo to miało w Komitecie Narodowym organ z uznanymi oficjalnie atrybutami rządu w sprawach zewnętrznych i wojskowych. Miała urzędowe przedstawicielstwo dyplomatyczne w mocarstwach sprzymierzonych. Komitet Narodowy... Miał pod swą władzą armię polską, uznaną za sprzymierzoną i współwojującą. Mieliśmy tym samym zapewniony udział w konferencji pokojowej, jako jedno z państw sprzymierzonych. Trzeba tu zaznaczyć, że osiągnięcie tej pozycji byłoby niemożliwe bez utworzenia armii polskiej na zachodzie, a więc bez tego, co dla tej sprawy zrobiła Francja posiadanie armii stojącej u boku sprzymierzonych było jedyną naszą legitymacją do tytułu państwa sprzymierzonego, a co za tym idzie, do udziału w konferencji pokojowej. Legitymacja ta była niezbędna. Dobrze, że była uznana za wystarczającą. Inaczej Polska, ze swymi legionami walczącymi po stronie państw centralnych, ze swym królestwem listopadowym, ze swą Radą Regencyjną, z rządem warszawskim i z jego ciągle ponawianymi deklaracjami musiałaby być przez państwa zachodnie uznana za sprzymierzeńca państw centralnych i w końcu znalazłaby się wśród zwyciężonych. Wtedy byłaby wezwana do podpisania traktatu tak jak wezwano Niemców, Austriaków, Węgrów, Turków i Bułgarów. Dla takiego wyniku pracowali zawzięcie wszyscy ci, którzy starali się u podkopywać pozycję Komitetu Narodowego, którzy działali przeciw armii polskiej we Francji i agitacją swą usiłowali rozkład do niej wprowadzić, którzy intrygami swymi doprowadzili do zniszczenia armii do Wbora Muśnickiego, co chwilowo było wielkim dla naszej polityki ciosem. Dziękować trzeba Bogu, że udało się to wszystko przemóc, że pomimo wszystko, co zrobiono w Polsce, żeby ją na zachodzie skompromitować, uznano nas jednak za sprzymierzeńców. To był pierwszy warunek odbudowania naprawdę niepodległej Polski. Tylko przy udziale w konferencji mogliśmy przeprowadzić walkę o granice naszego państwa. Tę walkę Trzeba było należycie przygotować. Przygotowywaliśmy ją przez cały czas naszej działalności w państwach zachodnich. <śmiech> Jeszcze raz się Przygotowywaliśmy ją przez cały czas naszej działalności w państwach zachodnich i uszliśmy naprzód niemało. Praca ta ani na chwilę nie ustała. Jednakże wobec coraz to nowych czynników przeciwstawiających się naszemu programowi terytorialnemu, widzieliśmy całą niepewność jego losów. W Francji byliśmy pewni. Na Włochy także liczyć było można. W Anglii można było spodziewać się poparcia z warunkiem, żeby Lloyd George nie stał się wszechpotężny. Stanowisko Ameryki Pomimo wszystko, co myślał szeroki ogół, budziło w nas poważne obawy. Przewidywaliśmy wielką rolę, jaką odegrał Wilson. Oświadczenia zaś jego co do Polski, przede wszystkim zaś co do Austro-Węgier, były dalekie od tego, do czego dążyliśmy. Były i inne oznaki niepokojące. Za zgodą komitetu postanowiłem jechać do Stanów Zjednoczonych, ażeby się zorientować w położeniu. Usunąć, co można z przeszkód, które tam stoją nam na drodze, a przynajmniej dowiedzieć się dobrze, z czym będziemy musieli walczyć. Wreszcie poznać ich prezydenta, który tak wielkie zdobył stanowisko wśród tych, którzy o losach Polski mieli decydować. Miałem też obowiązek pojechać do naszych rodaków w Ameryce którzy tak wielką rolę w naszej pracy odgrywali, takie nam dawali poparcie i tak wielkim obdarzali nas zaufaniem. W początku września 1918 roku miał się odbyć wielki zjazd, jak w Ameryce nazywano, Sejm Wychodźstwa Polskiego w Detroit, na który mego przybycia oczekiwano. Byłem przekonany, że Polacy w Stanach Zjednoczonych mogą duży wpływ wywrzeć na stanowisko Ameryki w czasie zawierania pokoju i koniecznością było porozumieć się co do ich akcji. Raporty kolegi naszego, Mariana Sejdy, który latem wyjechał był z ramienia Komitetu do Ameryki, stwierdzały pod wielu względami niepomyślny stan rzeczy. Nie przedstawiał go również optymistycznie przedstawiciel Komitetu w Ameryce Paderewski który pomimo swych wybornych stosunków z Wilsonem przyjaźni z pułkownikiem Houseem, stwierdzał wielkie niebezpieczeństwa wynikające z działania silnych, wrogich nam wpływów. Koniec wojny obliczaliśmy na pierwsze miesiące roku 1919. Był więc jeszcze czas na moją podróż do Ameryki i nawet dalej. Wśród wielkich mocarstw prowadzących wojnę przeciwko Niemcom, obok Francji, Anglii, Włoch, Stanów Zjednoczonych, znajdowała się jeszcze Japonia. Nie posiadaliśmy przedstawiciela w Tokio. Nie pozostawaliśmy w oficjalnym stosunku z rządem japońskim. Nie mieliśmy kontaktu z japońską opinią publiczną. Uważałem to za wielki brak. Naszej akcji, rozumiejąc, że Japonia na konferencji pokojowej będzie miała głos wielkiego mocarstwa, zainteresowanego, co prawda, bezpośrednio w sprawach pozaeuropejskich, nie mogącego wszakże całkiem obojętnie traktować przyszłości Europy. Nie było wszakże sposobu zaradzenia złemu. Nie mieliśmy ani człowieka na Japonie, ani funduszów na reprezentację i działalność w tym dalekim kraju. Spotykaliśmy się z dyplomatami japońskimi w Europie, ale to nie mogło zastąpić bezpośrednich stosunków z rządem i z kierownikami opinii. Zdecydowaliśmy wtedy, że jeżeli sprawy amerykańskie, nie zajmą mi zbyt wiele czasu i jeżeli koniec wojny nie przyjdzie wcześniej niż liczyliśmy, udam się i do Tokio. Daleka ta podróż tym bardziej była pożądana, że sprawy Wojska Polskiego na Syberii wymagały również interwencji bezpośredniej komitetu. Według przygotowywanej wówczas konwencji wojskowej z Francją, Wszystkie siły zbrojne polskie po stronie sprzymierzeńców stanowiły jedną armię pod jednym dowództwem naczelnym i pod władzą polityczną Komitetu Narodowego. Dwa były względy, dla których pożądane było, żeby ta armia była jak największa. Po pierwsze, dla podniesienia znaczenia Polski podczas konferencji pokojowej. Po wtóre, dla należytego rozpoczęcia egzystencji państwa niezawisłego, które znajdując się w wyjątkowo niebezpiecznym położeniu geograficznym, winno było od początku posiadać poważną siłę zbrojną. Armia nasza na zachodzie Europy miała widoki znacznego powiększenia, mianowicie przez zaciągnięcie jeńców Polaków w Anglii i we Włoszech. Zwłaszcza Włochy posiadały znaczną ich liczbę w armii austriackiej. O zgodę na zaciąg tych jeńców komitet traktował z rządami angielskim i włoskim. Później po otrzymaniu jej armia nasza na zachodzie z dwóch dywizji urosła do siedmiu. Zorganizowaniem tych nowych dywizji zajął się już Haller, naturalnie wespół z francuskim ministerstwem wojny i przy udziale oficerów francuskich. Poza tym, wobec zmarnowania armii do wbora Muśnickiego, jedyne widoki mieliśmy na wojska polskie na Syberii, które się tam zorganizowały w dość dużej liczbie. Stosunki z tymi wojskami i z Komitetem Polskim na Dalekim Wschodzie, który pod zwierzchnictwem Komitetu Narodowego działał, przy odległości jaka nas dzieliła, nie mogły być dość ścisłe. Nie można było w Paryżu nawet zdać sobie sprawy, należycie, z tamtejszego położenia i jego potrzeb. Dlatego niezależnie od misji wojskowej, którą tam postanowiliśmy wysłać, pragnąłem osobiście przyjrzeć się skomplikowanym wówczas, a mającym niemałe znaczenie, sprawom polskim na Dalekim Wschodzie. Zwłaszcza zaś sytuacji, w jakiej się Wojsko Polskie znajduje, i ustalić linię naszego na tamtejszym terenie postępowania. Polska miała na Syberii i w Chinach dzielnych ludzi, którzy organizowali tam Polaków politycznie i wojskowo, którzy rozumnie normowali stosunki swych organizacji z rządami na Dalekim Wschodzie i z przedstawicielami państw europejskich. Ludzie ci oczekiwali interwencji Komitetu Narodowego tam, na miejscu. Byliśmy w momencie ostatecznego centralizowania w Komitecie Narodowym Polskiej Akcji po stronie państw sprzymierzonych. Akcja ta rozwijała się autonomicznie w paru ośrodkach związanych wspólnością myśli, dążeń i komunikujących się ze sobą w miarę możliwości. Poza ludźmi, którzy współdziałali z nami w kraju, i mieli swą główną organizację w warszawskim kole międzypartyjnym, główne ośrodki poza naszą grupą na zachodzie Europy znajdowały się w Rosji i w Ameryce. W Rosji przez długi czas kierował akcją polityczną przeniesiony z Warszawy do Piotrogrodu Komitet Narodowy. Jego miejsce zajęła w następstwie Polska Rada Międzypartyjna której w nowym, rewolucyjnym okresie przypadła bardzo ważna rola. Była to rola trudna, wobec tego, że jak już wspomniałem, w owym okresie koła aktywistyczne w Rosji się rozzuchwaliły i nie przebierały w środkach walki. Obok tego zaś propaganda rewolucyjna i w polskim środowisku robiła podboje. Wśród rosnącego szybko chaosu rewolucyjnego w walce z napaściami i intrygami przeciwników, występujących pod sztandarem polskim, w końcu zaś w walce z bolszewikami i z Niemcami, zaczynającymi gospodarzyć w Rosji, organizowano liczne masy Polaków w Rosji i śpieszono im z pomocą. Szła syzyfowa praca nad tworzeniem Wojska Polskiego. Obrona interesów polskich w coraz bardziej wikłających się stosunkach z rządami rosyjskimi. Wreszcie organizacja współdziałania z przedstawicielami i misjami państw zachodnich. Praca ta wymagała większej ilości sił niż nasza akcja na Zachodzie i miała ich też więcej. Tam pracował główny zastęp działaczy naszego obozu. Jak zmarły jesienią 1917 roku, Jeden z głównych twórców naszej polityki, Zygmunt Balicki. Dalej, Gościcki, Jaroński, Wasiutyński, Załuska.